z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Kryzys w zakresie zapasów w Illinois nie osłabia letniego optymizmu. Biblioteka Obamy sprzyja dzielnicom Chicago. Rosnący optymizm wśród nabywców i potencjalnych nabywców. Obawy Bena Carsona dotyczące miesiąca posiadania domu na własność. Malająca liczba domów na sprzedaż w dalszym ciągu definiuje rynek realnościowy w stanie Illinois, zarówno w obszarze metropolitarnym Chicago, jak i na mniejszych rynkach z południa stanu. Jednak wraz z nadchodzącym latem pośrednicy z regionu południa pozostają optymistami. Film przygotowany przez Krajowy Związek Ralnościowców udowadnia w dobitny sposób, że rynek pozostaje silny i zdrowy. Ceny domów w kwietniu poszły w górę w ujęciu rok do roku, zarówno na poziomie stanu, jak i w obszarze metropolitarnym Chicago. Pośrednicy z Chicago mówią, że doniesienia o prezydenckiej bibliotece Baracka Obamy nadal nie milkną, podnosząc tym samym ceny domów w okolicznych dzielnicach. The Chicago Sun Times donosi, że ceny sprzedaży domów w tych dzielnicach wzrosły prawie o 13% od lipca 2016 roku. Gazeta Chicago Sun-Times twierdzi, że potencjalni nabywcy są nadal zainteresowani konstrukcją domów, które oglądają, niż tym, że w okolicy ma powstać biblioteka prezydencka. Niemniej jednak, zdaniem gazety, biblioteka Baracka Obamy pomaga poczuć się lepiej w odniesieniu do swojego wyboru. Wynika z najnowszego badania nastroju właścicieli domów przeprowadzonego przez Narodowy Związek Realnościowców, Amerykanie pozostają optymistami wobec gospodarki i rynku nieruchomości, choć coraz bardziej obawiają się wzrostu oprocentowań kredytów hipotecznych. Dotyczy to zwłaszcza milenialsów. Ankietowani wskazali również, że istnieją niematerialne czynniki decydujące podejmowanych przez nich decyzjach dotyczących zakupu domu, jak zostało to wyjaśnione w filmie wideo przygotowany przez Związek. Prezes i dyrektor generalny National Association of Realtors powiedział, że obserwujemy rosnące zarobki, wzrost zatrudnienia i nowych budów, co jego zdaniem, cytuję, nadal sprawia, że posiadanie domu na własność stanowi atrakcyjną i realistyczną inwestycję dla wielu Amerykanów. Koniec cytatu. Sekretarz do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast Ben Carson promuje w czerwcu Narodowy Miesiąc Posiadania Domu na Własność. Jego zdaniem administracja Trumpa podejmuje aktywne działania na rzecz ułatwienia potencjalnym nabywcom stania się właścicielami domów. Sekretarz powiedział jednak w radiu WMAL w Waszyngtonie, iż ponieważ sprzedaże domów powróciły do poziomów sprzed kryzysu, to Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zwraca bardzo dużą uwagę na wiarygodność kredytową. Twierdzi on, że posiadanie domu na własność stanowi główny fundament tworzenia dobrobytu. W Stanach Zjednoczonych jednak wiele osób o tym zapomniało.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 milenialsi chcą być właścicielami domów. Przeszkodą są małe oszczędności. Siri i Alexa mogą stać się częścią systemu wymiany ofert. Badanie. Początkujące nabywcy napędzają wzrost. Z nowego badania wynika, iż chociaż większość milenialsów twierdzi, że chce przestać wynajmować na rzecz posiadania własnego domu, to większość z nich nie zaoszczędziła wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc sobie na to pozwolić. Ponad dwie trzecie nie zaoszczędziły nawet tysiąca dolarów na wkład własny. Badanie przeprowadzone wśród 24 tysięcy wynajmujących milenialsów przez stronę internetową Apartment List pokazuje, że 8 na 10 młodszych Amerykanów chce być właścicielami domu. Jedna trzecia z nich twierdzi, że może minąć nawet 5 lat, zanim będą gotowi kupić nieruchomość. Apartment List oblicza, że na najgorętszych rynkach w kraju, np. w San Jose, niektórym milenialsom uzbieranie 20% na wkład własny zajmie 20 lat lub więcej. Alexa, znajdź mi dom Dlaczego w miarę jak rośnie wykorzystywanie przez konsumentów technologii aktywowanej głosowo, nie miałaby ona stać się częścią procesu zakupu domu? Niestety obecnie polityka dotycząca systemu wymiany ofert MLS nie pozwala na dostarczanie informacji o ofercie w formie audio. W związku z tym Krajowy Związek Realnościowców powołał Komisję do Spraw Systemu Wymiany Ofert Multiple Listing Issues and Palaces Committee, która ma rozpocząć badanie nowych polityk, które pozwoliłyby na rozwój tych nowych narzędzi, pozostając w obrębie zasad dotyczących wyświetlania danych. Z najnowszego badania wynika, że rynek początkujących nabywców rozwija się, ponieważ kupujący po raz pierwszy stanowią największy czynnik wzrostu na rynku realnościowym. Badanie przeprowadzane przez Genworth Mortgage Insurance pokazało, że w latach 2015-2016 nastąpiło znaczne zwiększenie liczby zakupów ze strony początkujących nabywców i wygląda na to, że tendencja ta utrzyma się w bieżącym roku. Zdaniem Genworth wzrost ten sugeruje, że najemcy coraz bardziej skłaniają się ku posiadaniu nieruchomości na własność. Sytuacja nie jest jednak tak różowa, jak mogłoby się wydawać. Genworth szacuje, że w ciągu ostatniej dekady około 3 milionów nowych nabywców domów nie zostało dopuszczonych do rynku z powodu niedoboru przystępnych cenowo domów, zaostrzenia standardów kredytowania i miażdżących zadłużeń studenckich. A to może utrudniać poprawę sytuacji na rynku nieruchomości.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Biega!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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonij już teraz. 847-647-430 Wiadomości z Rynku Nieruchomości Stowarzyszenie bankowców hipotecznych zaniepokojone budżetem Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Black Knight Financial. Bardzo dobra przystępność cenowa domów. Preferencje milenialsów przyczyniają się do niedoboru nieruchomości. The Twin Series obserwują zdrową aktywność nabywców pomimo niskiego stanu zapasów. Jimmy Buffett. Twarza o rynku nieruchomości 55+. Jak proponowany budżet Trumpa wpłynie na Federalną Agencję Mieszkaniową i Ginnie May? Kwestia ta budzi poważne obawy ze strony Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych. Wiceprezes ds. Polityki Rezydencyjnej Pitt Mills powiedział, że proponowane 13% obniżenie budżetu Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oznaczałoby, że finansowanie kluczowych potrzeb będzie bardzo trudne. Jego zdaniem, Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych prowadzi obecnie rozmowy z pracownikami Federalnej Agencji Mieszkaniowej oraz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, mające na celu próbę złagodzenia wpływu cięć w budżecie, jeśli kongres taki zatwierdzi. Według Black Knight Financial Services, wzrost cen domów w całym kraju nie miał generalnie negatywnego wpływu na przystępność cenową. Ben Grabowski, starszy wiceprezes do spraw danych i analiz firmy, przyznał jednak podczas rozmowy z CNBC, że mimo wszystko na bardzo gorących rynkach przystępność cenowa może być bardziej problematyczna. Czy można winić milenialsów za brak domów? Oczywiście, że nie, ale ich preferencje zakupowe, jeśli chodzi o nieruchomości rezydencyjne według The Wall Street Journal, to jeden z głównych czynników. W jednym z ostatnich podcastów gazety zauważono, że w miarę przeprowadzania się młodych ludzi do miast, na przedmieściach buduje się mniej domów. The Wall Street Journal podkreśla również, że firmy budowlane mogą uzyskać bardzo atrakcyjne marże w przypadku bardziej luksusowych miejskich domów w porównaniu do domów budowanych na przedmieściach lub osiedlach podmiejskich. Oferty sprzedaży domów w The Twin Series nie były tak skromne od 2003 roku, ale popyt pozostaje duży, jak twierdzi Krajowy Związek Realnościowców z obszaru Minneapolis, który donosi, że liczba dni, jaką nieruchomość pozostaje na rynku, spadła o 20% w stosunku do ubiegłego roku. Średnia liczba dni na rynku w maju wynosiła zaledwie 21 dni, co stanowi najlepsze tempo od 10 lat. Wzrosła również liczba prezentacji na ofertę. Prezydent elekt Krajowego Związku Realnościowców z obszaru Minneapolis powiedział dodatkowe zapasy są kluczem do podtrzymania ożywienia na rynku nieruchomości i mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowego i dostępnego rynku. Marzą dynamicznie rozwijającego się sektora rynku nieruchomości staje się sam Jimmy Buffett. Planuje on budowę nowych dzielnic emerytalnych na Florydzie i w Karolinie Południowej. Według krajowego stowarzyszenia budowniczych domów liczba nowych budów domów wielorodzinnych dla rynku 55 wzrosła ponad trzykrotnie w latach 2010-2016. Magazyn Forbes donosi, że niektórzy deweloperzy kondominiów zainteresowali się domami dla seniorów po recesji i że od tamtej pory sektor ten dramatycznie się ożywił.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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 4000 Posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Nowo zgłoszone do sprzedaży, wyremontowane duże czteropokojowe kondominium. Trzecie piętro. Balkon, prywatny parking. Podatek roczny 950 dolarów. Niski assessment pokrywa standardowe pozycje plus ogrzewanie i gaz. Cena wywoławcza to jedyne 79 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonisz teraz 847 647 4000. 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Koladzik ponownie odnotowuje duży wzrost cen w czerwcu. Spadek liczby zaciąganych kredytów hipotecznych zabezpieczonych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych w pierwszym kwartale. Wojny licytacyjne stają się normą w Seattle. Apple wreszcie przyłącza się do firm oferujących technologię inteligentnego domu. Baby boomersi i milenialsi walczą o nekrezydencję. Nikt ich po prostu nie chce. Jak pokazuje najnowszy indeks cen domów CoreLogic, w maju ceny domów w całym kraju wzrosły o ponad 7% w porównaniu do ubiegłego roku. W miarę jak oprocentowania kredytów hipotecznych spadły w dół, ceny domów wzrosły od marca o 1,6%. Główny ekonomista CoreLogic, Frank Notaft, powiedział, że idące w górę ceny domów oznaczają, iż na niektórych gorących rynkach panuje szaleństwo licytacji, ponieważ na jeden dom przypada wiele ofert. Doza CoreLagic na najbliższy rok przewiduje dalszą aprecjację cen, ale nie tak szybką, jak widzieliśmy do tej pory. Według analizy danych przeprowadzonej przez Insight w FHA VA Lending, za spadek liczby zaciąganych kredytów hipotecznych zabezpieczonych przez Departament ds. Weteranów Wojennych w pierwszym kwartale tego roku obwinia się spadek aktywności w zakresie przefinansowań. Z badania wynika, że liczba tego rodzaju kredytów w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku spadła o 28% od ostatniego kwartału roku 2016. Kredyty hipoteczne na zakup domów są nadal na pierwszym miejscu, ponieważ przefinansowania stanowiły zaledwie 27% całkowitej liczby pożyczek udzielonych przez departament. Według doniesień Seattle Times obecnie nie sposób uniknąć wojny licytacyjnej, kupując dom w Seattle. Najnowszy indeks cen domów firmy Case Shiller stwierdza, że ceny domów jednorodzinnych Seattle poszły w maju w górę o 12% w porównaniu do ubiegłego roku, co stanowi najszybsze tempo wzrostu w ciągu trzech lat. Gazeta donosi, że niedobór domów na sprzedaż jest coraz większy. A jeśli już jakiś dom wreszcie pojawia się na sprzedaż, to według The Seattle Times rynek ogarnia szał licytacyjny. Na rynku pojawiło się urządzenie o nazwie Apple HomePad, gotowe konkurować z Eko firmy Amazon i Google Home. Tim Cook, dyrektor generalny Apple, powiedział Bloomberg Technology, że firma wyznaczyła sobie za zadanie po pierwsze zapewnić doskonałą jakość dźwięku w domu. Ale nie tylko. HomePad będzie zasilany przez Siri, która odpowie na takie same pytania co Alexa czy OK Google. Oczywiście urządzenie będzie komunikować się z innymi akcesoriami inteligentnego domu kompatybilnymi z Apple. HomePad ma trafić do sprzedaży w grudniu. Jeśli chodzi o najbardziej pożądane domy w kraju, milenialsi i Baby Boomersi są jak dwaj kupujący podczas wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku walczący o jeden telewizor z dużym ekranem. Realtor.com informuje, że Baby Boomersi coraz częściej szukają ucieczki z tych podmiejskich rezydencji i chcą przeprowadzić się do czegoś innego. Pragną domów na bardziej miejskich przedmieściach i w miastach z restauracjami i kawiarniami w spacerowej odległości. Problem w tym, że bumersi szukają na rynku takich samych nieruchomości co pokolenie milenium, które poluje na swoje pierwsze domy. Ponadto milenialsi nie garną się do tego, by mieszkać w mega rezydencjach. Realtor.com informuje, że zderzenie to tworzy zakłócenie w tradycyjnym cyklu życiowym pokoleniowego rynku nieruchomości i pozostawia wielu potencjalnych kupujących bez szans na dom.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 Magazyn radiowy Posiadłość 8476474000 Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość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 Wzrost superkomutersów związany z rosnącymi cenami domów. Bariery dla cyfrowych kredytów hipotecznych. Wzrost cen drewna i rosnące obawy budowniczych. Ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów przewiduje stosunkowo niewielki wpływ na popyt na domy z powodu wyższych oprocentowań kredytów hipotecznych. Rozwijający się rynek 55+, plus w Charlotte. Dlaczego milenialsi zamieniają golf na piesze wędrówki? Czy jesteś superkomuterem? Tak, jeśli dojeżdżasz 90 minut lub dłużej do pracy. Agencja Associated Press donosi, że w ostatnich latach wzrosła liczba superkomutersów, co wynika z niebotycznie wysokich kosztów utrzymania domu. Superkomutersi nadal stanowią dość niewielki procent całkowitej liczby osób dojeżdżających do pracy. Jednak eksperci obawiają się, że ich szeregi rosną w szybkim tempie. Jak twierdzi agencja, jednym z czynników jest wzrost czynszów, co zmusza wielu pracowników do przeprowadzania się do tańszych i bardziej oddalonych przedmieść. Mitchell Moss, profesor do spraw polityki miejskiej na Uniwersytecie w Nowym Jorku, mówi, że prawdziwa zmiana polega na tym, że przedmieścia zostały przyćmione. Jak powiedział, cytuję, ludzie przenoszą się bezpośrednio z centrów miast do stref podmiejskich. Koniec cytatu. Wielu kredytodawców hipotecznych w Ameryce twierdzi, że chcieliby zaoferować cyfrowy proces hipoteczny, ale niestety istnieje zbyt dużo barier. Z przeprowadzonego przez strategiczną grupę do spraw finansowania kredytów hipotecznych badania wśród 73 kredytodawców wynika, że chodzi o kwestie technologiczne i dodatkowe koszty. Respondenci stwierdzili również, że może być trudno przekonać specjalistów do spraw kredytów do zmiany zachowań w celu wdrożenia cyfrowego procesu hipotecznego. Strategiczna grupa do spraw finansowania kredytów hipotecznych twierdzi, że jej badanie pokazuje, iż istnieje realna szansa, że dostawcy systemów kredytowych opracują produkt, który będzie łatwiejszy w użyciu. Firmy budowlane w całym kraju obawiają się rosnących cen drewna. Ceny drewna iglastego wzrosły już o ponad 20% od początku bieżącego roku, przy czym wielu budowniczych odnotowuje wzrost o ponad 30%. Zdaniem lobbysty Alexa Stronga z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, sednem problemu jest to, że Stany Zjednoczone w dużym stopniu polegają na imporcie drewna z Kanady. Jak powiedział, Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wzywa kongres i administrację do osiągnięcia długoterminowego porozumienia z Kanadą, ale również do zwiększenia krajowej produkcji drewna z terenów publicznych. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów przewiduje, że stopy kredytów hipotecznych prawdopodobnie nieznacznie wzrosną, ale wpływ na popyt na domy będzie niewielki. Robert Dietz podkreśla, że wzrost PKB jest nadal powolny, ale stabilny, ale rynek pracy nadal jest konkurencyjny, co grozi inflacją. Jego zdaniem prawdopodobnie oznacza to więcej podwyżek stóp procentowych w tym roku przez rezerwę federalną. Charlotte w Karolinie Południowej to, cytuję, bardzo dostępne duże miasto, które łączy w sobie przystępność cenową, rozsądne koszty utrzymania i dobry klimat. Koniec cytatu. Jak twierdzi Scott Rusner, którego firma architektoniczna postanowiła niedawno wejść na rynek seniorów Charlotte, to właśnie dlatego rozwija się rynek 55+. Jak powiedział Charlotte Observer, region ten jest atrakcyjnym miejscem dla emerytów. Gazeta donosi, że w ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba osób w wieku 65 lat i starszych w rejonie Charlotte. Baby boomersi chcą wysokiej klasy udogodnień, które nie sprawiają wrażenia instytucjonalnych. <trony> Piesze szlaki turystyczne i wspólne ogrody są teraz w modzie. Z kolei pola golfowe są passe, mówi znany konsultant do spraw nieruchomości. Ken Perlman, dyrektor John Burns Real Estate Consulting w San Diego powiedział portalowi Construction Dive, że obecni nabywcy domów coraz bardziej chcą mieszkać w regionach, które oferują miejsca do wspólnej interakcji w naturalnych środowiskach. Tendencje te napędzają milenialsi, mówi Jessica Lutz, dyrektor zarządzający do spraw badań ankietowanych Krajowego Związku Realnościowców. Bardziej niż ich rodzice i dziadkowie, młodzi nabywcy uważają, że bliskość parków i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 o zwykłej porze. Do usłyszenia.